Cześć, tu Święty Spokój, odcinek numer. I teraz uwaga, bo muszę tak powiedzieć, żeby tak nie, nie strzelić, żeby nie było takiego, takiego czegoś. No to uwaga. Odcinek numer 3. Produkt, podcast. Nazwa Święty Spokój. Adres, podcastświętyspokój.blogspot.com. E-mail, podcastświętyspokój.małpagmail.com. Tak, to właśnie. Od czego zaczniemy? No od tego, co zwykle. Zaczniemy od jakiejś muzyki, a dzisiaj zaprezentuję Wam, no i teraz uwaga, bo to jest w języku francuskim, nie umiem mówić, czytać, więc będzie coś strasznego z mojej strony, profanacja, bo język jest piękny, a ja niestety go sprofanuję i powiem że zespół nazywa się TIT Patapon Tytuł piosenki O matka, to była łatwa teraz. Marchand de Coleur z albumu Live a Live Artisan Ładnie no, ale teraz będzie ładniej, bo Zaśpiewa Pani przy akompaniamencie żywych instrumentów. Nagranie może nie będzie piękne, takie jakościowo, bo z koncertu, ale powiem Wam coś o francuskiej piosence później, po nagraniu. Zatem Tite Patapons. On gitarę, a, um, la prochaine chanson s'appelle Marchand Alors c'est une soirée sur le thème du voyage, on n'a pas été des très bons intervenants, on n'a pas préparé plein de chansons sur le thème du voyage. Et celle-ci, elle, elle est un petit peu quand même, donc c'est pas nous qui avons écrit le texte, c'est un artiste qui s'appelle Christophe Mathieu, et c'est un texte qu'il a écrit au Maroc. Donc voilà, ce sera un petit peu notre petit lien avec le voyage ce soir. Wszystkie się podobało, bardzo, bardzo przyjemne. A a propos francuskiej piosenki, to chciałem to ostatnio coś przeczytałem takiego na demotywatorach. Nie zacytuję dokładnie, bo już nie pamiętam, ale piosenka francuska ma w sobie to coś. Jest, no ma w sobie to coś i było parę jeszcze innych takich rzeczy. Jest jedna wada piosenki francuskiej, która upodobnie ją Cała, cały ten zbiór jej zalet i va, zalet i wad upodabnia francuską kobietę do, francuską piosenkę do kobiety, no i spaliłem na maksa. Dobra, nie będę tego montał W każdym razie chodzi o to, że mm, francuska piosenka ma mnóstwo zalet i jedna y, zasadnicza wad, wada nie rozumiem jej. No nie zmienia to faktu, że było ładnie, przynajmniej moim zdaniem. No, a o czym się pogadamy? Znaczy ja pogadam, bo to mój podcast, a wy najwyżej możecie posłuchać albo wyłączyć. Nie mam. Właściwie do dzisiejszego popołudnia późnego nie miałam żadnego tematu. Ale mam teraz tematy. Takie, takie powiedzmy zbiór z całego dnia, tygodnia takich moich przemyśleń na różne tematy. No, przede wszystkim to, co mnie dzisiaj zbulwersowało, znowu nie będzie niestety świętego spokoju. Tak jak ostatnio e, zburzyłem waszą, Wasz spokój święty, zamiast Wam go dostarczyć e, gadaniem o polityce, to dzisiaj Wam powiem o szkole. Dzisiaj moje dziecko, jedno z dwojga, właśnie a propos jeszcze składu redakcji, no to jak widać znowu tylko ja redaktor naczelny Bartek na stanowisku reszta wykruszona, ale naprawdę nie miejcie pretensji do pozostałej części redakcji, bo pozostała część redakcji jest jeszcze uczniami i naprawdę to jest masakra, nie zazdroszczę dzisiaj moje młodsze dziecko, córka która chodzi do trzeciej klasy druga też jest córka, ale chodzi do piątej ale ja baczę z tematu. No dobra. No i ta córka. Jedziemy dzisiaj sobie do domu. Jest godzina w pół do siódmej I opowiada mi, jak było w szkole. Nie będę się zagłębiał w szczegóły, ale powiem tylko tak. Tato, na jutro mam do przygotowania jeden rysunek dla pani dyrektor, jeden rysunek dla pani higienistki i dwie gwiazdy muszę zrobić na bal karnawałowy po prostu w tym momencie yy, wkurzyłem się na maksa. To jest po prostu nie do, nie do pomyślenia. No ja nie chcę, nie chcę nikogo obrazić, ale ludzie, proszę Państwa, nauczyciele, weźcie pod uwagę to, że te dzieci, żeby miały jeszcze chociaż trochę prywatnego życia, chociaż w weekendy. Dzisiaj nie jest weekend, ale po prostu te dzieci nie mają na nic czasu. I ja przyznaję, chociaż te dwie gwiazdy, ponieważ nie rysuję ładniej, od mojego dziecka na pewno, zatem zrobiłem za nią tylko te dwie gwiazdy. No i żona dorysowała coś jeszcze. Bo oprócz tego oczywiście inne lekcje również były. Na szczęście moje dziecko jest na tyle rozsądne, że odrobiło lekcje w szkole. Więc jechaliśmy już do domu z odrobionymi lekcjami. Trzeba było przygotować tylko jeszcze te rysunki. No a drugie dziecko też ma lekcje, też ma się czego uczyć. Trzeba czasami pomóc. Także no ludzie w dzisiejszych czasach dzieci mają zajęcia pozalekcyjne. Korki są naprawdę jest bardzo ciężko odrobić lekcje z dnia na dzień a jeszcze tyle no trochę elastyczności zadawajcie z wyprzedzeniem cho już jeśli musicie tak dużo zadawać zadajcie z wyprzedzeniem, że na przykład na za tydzień, na za trzy dni wtedy da się to jakoś układać, jakoś zarządzać czasem wiecie co wątpię, żeby to do kogoś natarło Aha, chciałbym skomentować mm, ostatnie y, komentarze i maile od słuchaczy. No i to było właśnie tyle y, na temat komentarzy i maili właśnie. No właśnie. Dobrze, także szkołę mamy od, odhaczoną. Następny temat... No, szkoła jest tematem dużym, gorzkim, ale odłóżmy. Następny temat to moja ulubiona dziedzina piłka nożna. Nie będę streszczał jakichś tam wyników yy, i omawiał całych kolejek, ale yy, mam refleksję na temat dwóch, na temat jednej drużyny i jednego zdarzenia. Może zacznę najpierw od zdarzenia, bo chodzi o mecz, ostatni mecz yy, Newcastle Arsenal. Mecz zakończył się wynikiem 4-4. W bramce Arsenalu stał Polak, Wojciech Szczęsny. A propos bramkarzy to też duży temat mógłby z tego powstać, ale to, co chciałbym powiedzieć, to wyobraźcie sobie sytuację. Do 30 minuty Arsenal prowadził już 4-0 na wyjeździe. Pierwsza bramka padła po bodajże 45 sekundach, druga po 2,5 minucie, trzecia po 9, czwarta tam 28, mówię z pamięci mniej więcej. Meczu niestety nie oglądałem. Widziałem tylko jakieś skróty, bramki w internecie. I teraz. Co takim Castle mogło zrobić? Dostając po prostu takie wciry w pierwszej połowie. No, po prostu nie wyjść na drugą najlepiej. Ale wyszli. Od 68 minuty zaczęli strzelać bramki. Naprawdę dwie bramki z y, karnych y, strzelili. Jeden taki powiedziałbym, że jakby sędzia nie gwizdnął, to nic by się nie stało. Ale też z drugiej strony miał, miał za co gwizdnąć. I Newcastle od tej 68 minuty nastrzelał Arsenalowi cztery bramki. Po prostu to, to szał ciał. Ja bym nie wiem, co bym zrobił, gdybym był kibicem albo zawodnikiem Newcastle. To by był. To jest mecz historyczny dla tej drużyny. Druga sprawa związana z piłką nożną to to jest drużyna Barcelony. Ja wiem, że świat dzieli się na dwie części. Na tą realną i Barcelonową. Ja należę do tej Barcelonowej, więc bez e, żadnej... Mm, będę sp na spokojnie mogę podziwiać ich, bo to, co robi Barcelona w tym sezonie, no nie tylko w tym sezonie, co w ogóle ta drużyna robi, to jest... To jest coś nieziemskiego. Ostatni, ostatni mecz wygrali 3-0. Zresztą jak zwykle w tym sezonie nie schodzą poniżej takiego poziomu. Poprawiając w ogóle rekord, który od pół wieku należał do Realu Madryt. To był rekord 16 zwycięstw z rzędu. Znaczy od dziś, od teraz jest 16 zwycięstw ligowych z rzędu 3-0, oczywiście 3 bramki strzelił mm, Kosmita Lionel Messi to co robi ta drużyna to jest to jest po prostu to jest piłka z innej, z innej planety z innego świata są niesamowici tak no i to tyle o piłce. Nie będę... <śmiech> Przepraszam. No niedługo Polska Liga rusza. Przyznam się do czegoś, co spowoduje od razu utratę połowy słuchaczy, a drugiej połowy zachwyt, ponieważ kibicuje pewnej drużynie, która wzbudza skrajne emocje i albo się ją kocha, tak. albo nienawidzi ale ponieważ nie mam słuchaczy, więc ani straty, ani zyski będą straty i zyski wyrównają się i będzie 0-0, remis Jaki bicuje Legii Warszawa ostatnio Legia na zgrupowaniach na Cyprze i teraz w Hiszpanii grają tam sparingi z jakimiś no, takimi drużynami nie, nie najwyższych lotów, ale może to i lepiej, bo latem grali we Francji z całkiem niezłymi drużynami i wcale nie, nie wyszło im to na zdrowie. Natomiast jedno, co, co martwi, to po prostu brak transferów do, do klubu. Aczkolwiek z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje w drużynach Przepraszam bardzo. Co się dzieje u rywali, czyli na przykład Wiśle, czy Lechu, to, to można powiedzieć, że Legia wychodzi na plus, ponieważ Lech się Lech i Wisła pozbyli się w tym, w tym okienku transferowym najlepszych swoich piłkarzy. Jagiellonia zresztą też. A Legia właściwie pozbyła się, odszedł tylko Iwański, który, który i tak nie był takim podstawowym, podstawowym zawodnikiem. Także no, zobaczymy. Zobaczymy. Jagielonia już praktycznie moim zdaniem oddaje pole, ponieważ bez Grosickiego to połowy Jagiellonii nie ma. Także wszystko, Liga wygląda na to, że ułoży się nasza Polska Liga tak jak zwykle, czyli będzie bój między Lechem, Wisłą i Legią. Dobrze. Następny temat, takie krótkie te temaciki dzisiaj, ale tak jak mówię, nie, nie jestem przygotowany do niczego, po prostu te garść refleksji z minionych kilku dni jak przypucowało się moje dziecko mamy od niedawna fajny telewizor no i powiem szczerze, że tak jak do tej pory telewizji nie oglądałem za dużo, zresztą teraz też nie oglądam telewizji ale może powiem tak, korzystam z telewizora dużo więcej, oglądamy sporo filmów to jest jednak przyjemność, obejrzeć film na tak w dobrej jakości na, na tym telewizorze naprawdę naprawdę przyjemnie dla no, tych co nie słyszę nie wychwycili tego wcześniej to powiem tylko, że no po prostu nowoczesny telewizor z dużym ekranem to jest naprawdę przyjemność no i właśnie ostatnio obejrzeliśmy dwa bardzo fajne moim zdaniem filmy. Nie będę się tu silił może na jakieś omawianie takie bardzo fachowe w stylu Tomasz Raczek z Grażyną Torbicką. Ale powiem tak, obejrzeliśmy film Aftershock że po polsku to chyba się nazywa Wstrząs turny. Jak go y, dostałem chyba od kogoś, to tytuł mi się kojarzył z jakąś sensacją w stylu tragedia Posejdona, jakiś film tragiczny, że ludzie będą się ratować z, jakich, z jakiegoś kataklizmu. No i oczywiście, że to będzie film amerykański. No i yy, nie, to nie jest film amerykański. Film jest, o dziwo, chiński. To jest chiński film, ale to jest chiński film wysokobudżetowy. Sceny, które tam zostały stworzone, to naprawdę no, grube miliony kosztowały a Chińczycy zrobili je naprawdę całkiem sprawnie. Od tej strony nie znałem azjatyckiego kina. Zawsze tam mi się kojarzyło z jakimś Brucem Lee i ten drugi, Karateka. Taki śmieszny. O, zapomniałem. W każdym razie z takimi filmami właśnie z Bruceem Lee to tutaj y, trzeba powiedzieć, że film jest zupełnie inny. Film opowiada w ogóle o tragedii y, trzęsienia ziemi w 76 roku, które pochłonęło 240 tysięcy ofiar. No jak to w Chinach, tam skala jest zupełnie inna, ale robi wrażenie. Powiem szczerze, Moje dzieci czasami jeszcze niedokładnie nadążają z napisami, a to był film z napisami, więc czytaliśmy im te napisy i były momenty, że nie byłem w stanie czytać. Naprawdę, jeśli, będzie, jeśli macie okazję, będziecie mieli gdzieś okazję obejrzeć ten film, to, to polecam go szczerze. Mnie się bardzo podobał. Drugi film tego samego dnia obejrzany. To chłopiec w pasiastej piżamie. OS yes. To był taki po tamtym filmie, po Aftershock, który wyciskał, wycisnął trochę łez. Chłopiec w piżamie wycisnął resztę świetny film, świetna historia oczywiście e, fikcyjna nie będę powiem, no, taka historia wątpi, żeby mogła się zdarzyć po pierwsze w, jeśli dobrze wiem to w obozach koncentracyjnych e, dzieci raczej nie było i to nie ze względu na humanitarne postępowanie e, nazistów tylko dlatego, że były bezużyteczne ale nie, nie, nie będę zdradzał tutaj hmm, też, hmm, powiem tylko tak: jest to film o przyjaźni, yy, która yy, praktycznie nie, po, nie mogła się zdarzyć. Hmm. Przy film o przyjaźni dwóch chłopców, ośmioletnich, yy, syna komendanta obozu koncentracyjnego i, i, i dziecka, które w tym obozie koncentracyjnym, żydowskiego dziecka, które w tym obozie koncentracyjnym jest. Też polecam, warto obejrzeć. No i na koniec jeszcze <śmiech> obejrzeliśmy śluby panieńskie, ale tu no po tamtych dwóch, no to jednak zupełnie inny poziom. Może też to już było za dużo. Jednego dnia tyle filmów i może e, niepotrzebnie e, zakończyliśmy tak komedią. No, mnie film nie zachwycił. Mnie nie zachwycił film było y są zaskakujące momenty. Jeśli ktoś nie był na filmie w kinie, jeśli ktoś nie zna, no to nie powiem, które momenty były y zaskakujące, żeby nie, żeby nie nie popsuć zabawy. Ale ja bym mu dał najwyżej trójeczkę w skali takiej szkolnej. No może 3+. No i to Tyle na, na dzisiaj w tym podcaście. Czy ja coś chciałem jeszcze powiedzieć? Chyba nie. Po prostu zakończę na dzisiaj. Na koniec jeszcze, jeszcze oczywiście muzyka, tak jak zwykle, to już taka świecka tradycja. Trzy odcinki i ciągle ten sam schemat. Przywitanie, muzyczka, gadanka, muzyczka. No to rob, jedziemy Teraz w tym samym trzymamy się schematu. Na koniec utwór. Moment, zaraz wybiorę. I na koniec nagrywa się to. Nagrywa się. I na koniec zespół tango i cash. A właściwie tango and cash. I okazuje się, że takie zespoły o takiej nazwie mogą być za naszą wschodnią granicą, bo nie wiem, skąd oni pochodzą, ale śpiewają po rosyjsku, więc pewnie Rosjanie może Białorusini, ale załóżmy, że Rosjanie. Okazuje się, że na wschodzie jednak jest jakaś cywilizacja. Piosenka pod tytułem Wind to dla anglojęzycznych podejrzewam um, użytkowników Jamendo a w oryginale wiecier tango i cash z płyty Romantic no i do zobaczenia w następnym podcaście w następnym odcinku podcastu Święty Spokój cześć no i zapomniałbym pominąłbym kogoś, jednego twórcę a dorobiłem się podkładu i w tle leci bardzo fajna muzyczka szkoda, że nie była w zbyt dobrej jakości ale, ale to naprawdę fajny utwór zespół Krakin Rubato a utwór nazywa się Mungus Dab to w tle a, przy, a za chwilę wiecier zespołu Tango i Cash